Raz, raz, raz. Dobra. Dzisiaj mamy, słuchajcie, początek początek 3 tygodnia maja, 11. Mieliśmy wrócić, albo rozpocząć w ogóle, dział związany z przemieszczeniami, odkształceniami. Dział bardzo popularny na egzaminie zawodowym i już mówię od czego zaczniemy przede wszystkim trzeba sobie y, trzeba sobie przy słuchaniu moich moich opowieści odpalić y, odpalić wydrukowane materiały bo inaczej się bez tego nie da no i pewnie patrzeć w to co wam wysłałem i pewnie jakieś robić notatki swoje Słuchajcie, są tam, są tam pytania, typu wyjaśni pojęcie, przemieszczenie, odkształcenie, układ, baza, pomiar wyjściowy, pomiar końcowy, zewnętrzny, układ, wewnętrzny. No i takie pytania, które, które dotyczą przemieszczeń względnych czy bezwzględnych, które, to wszystko trzeba po prostu rozumieć. Tu się nie ma co uczyć na pamięć, bo to jest wszystko prościzna, tylko to trzeba zrozumieć. Dobra, i teraz tak, słuchajcie. Rozpoczniemy sobie od yy, omówienia. Yy, od razu mówię, wszystko sobie skondensujemy, tak? To, co się najczęściej pojawia na egzaminie zawodowym. I mamy pierwsze pytanie. Najczęściej jest yy, jest narysowana, narysowana, która jest z sieci, czy to pełna, czy niepełna, yy, powierzchniowa i tak dalej. I mamy... Yy, mamy pytanie, co to za sieć jest, najczęściej. Dobra, i teraz sobie szybko, szybko sobie umówimy czyli mamy tak: sieć pełną. Yy, popatrzcie sobie tutaj na, yy, na ten rysuneczek. W, yy, w skład tej sieci, w sieci wchodzą punkty kontrolowane czyli inaczej, nasze celowniki bo na nie celujemy. Następnie mamy punkty wiążące i jak sobie zobaczycie na rysunek, to z tych punktów wiążących y, nic innego nie robię, jak celuję na naszą koronę zapory, czyli na nasze celowniki, czyli punkty kontrolowane. Następnie kolejnym y, takim rzędem y, rzęd, rzędem punktów są punkty i one tutaj na naszym rysunku są oznaczone literkami A, B i tak dalej. Są, yy, są to punkty yy, odniesienia. Oraz, popatrzcie, mamy z tych punktów odniesienia takie celowe na dalekie punkty, które są oznaczone, no, nawet ich nie ma tutaj na rysunku, ale są, są pokazane kierunki, czyli o i to będą punkty orientacyjne i tak zbudowana sieć pozwala nam na nie tyle być pewnym co zmierzyliśmy na tej koronie zapory, ale mamy również pewność, że nasze punkty z których sprawdzamy tą stałość zapory się nie zmieniły, bo przecież wszystko słuchajcie w badaniu przemieszczenia odkształceń, odkształceń jest kwestią względną. Kto powiedział, że to zapora się musi zmienić, czy w sensie zmienić swoje położenie, jak to mogą zmienić punkty, z których ja tą zaporę sprawdzam. Jeżeli weźmiecie pod uwagę, że na przykład taka nasza zapora na Solinie powstała, no, zaczęto ją budować w latach 50., i tam, nie wiem, wszystko skończono 60. któryś rok, to mamy już dzisiaj dołożone kolejne 60 lat. I podejrzewam, że ta zapora jest cyklicznie sprawdzana. Cyklicznie ją ktoś sprawdza i sprawdza ją cały czas z tych samych punktów. Więc musimy mieć pewność, że to te punkty nie zmieniły swojego położenia. Dobra, to mamy, yy, słuchajcie, sieć pełną. Popatrzcie się na kolejny rysunek sieć niepełna tutaj już nie mamy zapory, ale mamy budynek. Dlaczego? Yy, znaczy dlaczego mamy budynek? Bo akuratnie sieć niepełna, nadaje się do kontrolowania obiektów, które mają niższą ważność, niższą powiedzmy klasę yy, i tutaj brakuje nam yy, no, takiej gęstej sieci powiązań między tymi punktami, bo zwróćcie uwagę, że już z punktów tych A, B, C, czyli na których stoimy i sprawdzamy budynek, nie mamy takiej si gęstej sieci powiązań jak w przypadku w przypadku sieci pełnej. Więc no, trzeba sobie po prostu przeanalizować ten rysunek no i, i, i wyciągnąć jakieś wnioski co do co, co, do, co, do, co do różnic pomiędzy tymi dwoma typami słuchajcie, mamy jeszcze sieć powierzchniową no, ta sieć jak, jak, jak widać tutaj na rysunku, nie mam żadnego obiektu tą siecią możemy na przykład skontrolować jakąś skarpę albo jakiś y, obszar, który podlega y, obsunięciom jakieś yy, ruchome, ruchome grunty. I zobaczcie, zobaczcie, że jest tutaj naprawdę gęsto. Yy, ale nie mamy żadnego obiektu. Dobra, to byśmy mieli sieć powierzchniową. No i jeszcze mamy, słuchajcie, sieć kątowo-liniową i tak samo. Yy, ta sieć yy, nadaje się do no nie ma tu żadnego obiektu natomiast sprawdzamy tutaj oprócz yy, znaczy rejestrujemy oprócz kątów oprócz długości rejestrujemy również kąty więc to by były najpopularniejsze typy sieci yy, no i co no i co trzeba znać sobie Jeszcze słuchajcie mogę wrócić tutaj do, do tych metod, bo mamy, mamy jeszcze różne metody. Powinniśmy słuchajcie powiedzieć o metodzie metoda stałej prostej albo prostej odniesienia i tak dalej to pewnie wysłałem To chyba wam wysłałem Dobra yy, Metoda stałej prostej Mamy rysunek Patrzymy się na yy, Na rysunek i mamy tak Z jednej strony badanego obiektu Mamy punkt A i punkt B Z prawej strony badanego obiektu mamy punkt C i D Co robimy? Co robimy? Ustawiamy się na punkcie A z naszym instrumentem. Najczęściej jest to aliniometr. To jest urządzenie, można sobie wpisać w Google i nazwę trzeba znać, aliniometr. Jest to teodolit o bardzo dużym powiększeniu. Tam powiększenie sięga 60 razy. To jest naprawdę sporo. I teraz, na punkcie a ustawiamy aliniometr, na punkcie D ustawiamy lustro. Wcelowujemy się w to lustro, blokujemy nasz aliniometr na kole poziomym, czyli poziomo on się nie rusza. I co robimy? Mamy obiekt. I mamy tutaj na obiekcie, zobaczcie, takie punkciki, kółeczka. To są nic innego jak takie bolce, w które montujemy lustro. I teraz to lustro ma taką nie ma tu rysunku. To lustro, słuchajcie, ma yy, taką podziałkę i przesuwamy to lustro w lewo bądź w prawo tak, aby wcelować się idealnie w krzyż nitek na naszym aleniometrze. I teraz, jak już jesteśmy idealnie wcelowani tym lustrem, to co się dzieje? Odczytujemy z tej naszej podziałki przesunięcie naszego punktu w lewo lub w prawo. I tak postępujemy cyklicznie z każdym punktem. Pytanie jest, jak my to robimy? No, ten co celuje w punkcie A na y, nasz na nasz y, punkt D, to cały czas nam zostaje. Natomiast osoba przychodzi na obiekt, ustawia nasze lustra i ten co u, y, patrzy musi być skomunikowany z tym, co ustawia te lustra. I no tu trzeba byłoby zrobić rysunek, nie mam, nie mam takiej możliwości, natomiast y, mówi mu po prostu w lewo, w lewo, w lewo, milimetr w lewo, jeszcze troszkę i tak dalej. No i po ustawieniu tego, tego instrumentu, znaczy bardziej lustra, bo instrument już jest nieruchomo. Odczytuje się przesunięcie tego punktu. Co się robi dalej? Całą po procedurę powtarza się, przechodząc na punkt B z naszym aliniometrem, lustro wchodzi na C, znowu ustawiamy naszą prostą odniesienia, no i powtarzamy całą procedurę. Dlaczego tak się robi z dwóch stanowisk? Aby mieć pewność, że nasze punkty na obiekcie, czyli inaczej nasz obiekt zmieniły położenie, a nie nasze punkty, z których kontrolujemy, czyli punkty A, B, C i D. Bo my tego nie wiemy, co się przesunęło. Dobra, ta metoda staje proste i bardzo często się pojawia. Przyjrzeć się rysunkowi. Yy. Jeszcze, słuchajcie, jest modyfikacja tej metody z obserwacją yy, małych kątów. Yy. Tego już nie będę omawiał. Tego już nie będę omawiał. Dobra. To byśmy mieli, słuchajcie... Aha, nie, jeszcze jedna metoda. Słuchajcie, mamy jeszcze metody, metodę sprawdzenia. Metoda się nazywa inklinometryczna. Za pomocą inklinometru to się sprawdza. I teraz mamy tutaj rysunek i Szybko tłumaczę, jak to się robi. Wykonuje się... A do czego w ogóle służy ta metoda? Najczęściej sprawdza się to tą metodą skarpy. Dlaczego? Bo musimy się wwierdzić w jakąś skarpę. Czyli od góry skarpy wykonujemy yy, otwór tak, aby weszła nam sonda nasza. I teraz robimy sobie ten otwór. Wprowadzamy tam sondę i wyciągając ją co jakiś interwał czasu do góry za pomocą aparatury i najczęściej jest to jakiś komputer dostajemy położenie tej sondy. Co się dzieje dalej? Przychodzimy za pół roku na przykład znowu wrzucamy naszą sondę do tej naszej dziury, nazwijmy to, wyciągamy ją do góry i jeżeli, słuchajcie, skarpa przesunęła się, to albo pojechała w dół w, któryś, w jakichś odcinkach, to nasza sonda, będąc wyciągana do góry, da już na inny ślad tego, czyli inne współrzędne uzyskamy. No i nakładając jeden pomiar na drugi, dostajemy dostajemy yy przesunięcie, czy, czy ta skarpa pojechała, czy nie. Ktoś powie, a jak to jest możliwe, że my sobie zrobimy dziurę, wrzucimy tam sondę, no i wyciągniemy, przyjdziemy za, za, za pół roku i znowu ta dziura będzie. Nie. To, w tą dziurę, słuchajcie, mamy tutaj na rysunku obok, wsadza się takie plastikowe tuleje, które są odcinkami powiedzmy nie wiem, 20 centymetrowymi, 30 cm ze sobą połączonymi, ale to jest taki, to jest taka giętka rura i dzięki tej rurze to tak, możemy do środka coś wrzucić, natomiast jeżeli ona zmieni swoje położenie, no to ją przesunie wewnątrz tego. No, i tak działa ta metoda inklinometryczna. Można sobie wygooglować pewnie. Co mamy? Co mamy jeszcze? Yy. A, jeżeli jesteśmy już, słuchajcie, przy yy, sprawdzaniu osuwisk, no bo ta metoda inklinometryczna służy do sprawdzania osuwisk najczęściej, to mamy tak. Osuwisko może być spowodowane nawodnieniem gruntu, y, bardzo intensywnym. Czyli woda, y, czy ziemia nie jest w stanie przyjąć takiej ilości gruntu, albo też, słuchajcie, przyjmuje tu wodę nierówno, nierównomiernie. Czyli są jakieś y, warstwy ziemi, które przyjęły tej, tej wody więcej, a są warstwy, które przyjęły jej mniej. I teraz te, co przyjęły więcej, następuje duże rozwodnienie, mniejsze tarcie pomiędzy tymi warstwami no i jakaś warstwa ucieknie spod jakiejś warstwy, no i to wiadomo powoduje, to już jest później reakcja łańcuchowa yy, może się zdarzyć tak, słuchajcie, że jakaś skarpa zostanie podcięta przez na przykład wodę czy to wodę, yy, powiedzmy rzekę, czy to przez ulewne deszcze i jakieś yy, niewłaściwe powiedzmy, to skanalizowanie tej, tej, tej wody. Po prostu człowiek zadziałał. No i... No i co? Dużo, dużo nie trzeba mówić, no. Podetnie i z góry musi spaść. No nie ma innego wyjścia. Kolejną rzeczą, słuchajcie, powstawania osuwisk, przyczyną powstawania osuwisk jest nadmierne obciążenie. No, jeżeli na skarpie wybudujemy bardzo dużą ilość domów, z dużymi fundamentami i tak dalej, no to może się zdarzyć, że grunt straci nośność no i pojedzie, no. Taki, taka sytuacja, słuchajcie, miała na, na naszym cmentarzu tutaj, na głównym. Tam stało się coś takiego, że na tej skarpie, zobaczcie, nasz cały cmentarz jest na skarpie, na górze położony i okazało się, że nasza, że, że ten grunt nie, nie utrzymał tego obciążenia i nagrobki pojechały w dół. E, piwniczki pojechały no i zostały po odsłaniane groby. No, było to parę lat temu. E, kolejna rzecz, słuchajcie, która może spowodować osuwisko jest to wibracja. E, wibracja... Mm, chociażby spowodowana ruchem samochodowym, czyli wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mamy jakąś dolinkę, czyli z jednej strony jest górka, z drugiej górka, puszczamy duży ruch samochodowy no i to zawsze będzie powodowało <coughs> jakiś wpływ na to na te zbocza, no i jeżeli grunt jest niestabilny, może to pojechać. Co mamy jeszcze? No i takie ekstremalne rzeczy jak wstrząsy sejsmiczne, czy też kopalnie odkrywkowe. No tu już bardzo mocno ingerujemy. Bardzo mocno... To już, to już człowiek, wina, wina ewidentnie człowieka, to prędzej czy później musi się źle, źle skończyć. Dobra. Co jeszcze mamy? <śmiech> to byśmy mieli te sieci. Mielibyśmy te sieci. Już patrzę w moje kwity. Słuchajcie, może zróbmy tak. Może zróbmy tak. Yy... Omówię może... Mówię jeszcze dzisiaj może co to są mm, te pojęcia nasze. Zróbmy może pojęcia, żebyśmy mieli to z głowy. Bo one też bardzo często się pojawiają. Zresztą tu się wszystko pojawia. To co omawiam, to się wszystko pojawia. Dobra. Pierwsza rzecz. Było tam w tych pytaniach? Czy to jest? Było. Przemieszczenie obiektu. Co to jest przemieszczenie obiektu? Jest taka definicja, bardzo sztywna. Przemieszczenie obiektu jest to zmiana położenia obiektu względem przyjętego układu odnieśle, odniesienia, która najczęściej zachodzi w określonym czasie. No i na przemieszczenie to też trzeba znać. Jest mega często pytanie o to. Z czego składa się przemieszczenie? Przemieszczenie składa się z translacji, czyli inaczej przesunięcia, oraz obrotu. Bo nie jest powiedziane, że coś, co się przesunęło, to równocześnie się nie obróciło. Inaczej skręciło. Czyli jeszcze raz, żeby mówić o przemieszczeniu to musi nastąpić zmiana położenia jakiegoś obiektu względem przyjętego układu odniesienia, czyli musimy wcześniej przyjąć układ odniesienia musi nastąpić zmiana położenia tego obiektu no i musi to nastąpić w jakimś czasie ten czas też dobrze by było znać bo można powiedzieć, że wszystko ulega przemieszczeniom ale jeżeli coś ulega przemieszczeniom na przestrzeni x lat, no to możemy powiedzieć, że to są jakieś tam naturalne rzeczy, a jeżeli coś ulega przemieszczeniom bardzo szybko, no to już muszą eksperci, budowlańcy wypowiedzieć się. Dobra. I na drugim biegunie, słuchajcie, mamy pojęcie odkształcenia, czyli... Odkształceniem będziemy nazywali zmianę wzajemnego położenia punktów na obiekcie i będzie to wynikało ze zmiany kształtu. I jest jeszcze taki myk, że odkształcenie nie narusza ciągłości materiałowej, czyli inaczej mówiąc, nie pęka ten nam obiekt. On się odkształca. Czyli jeszcze raz, przemieszczenie, bierzemy coś z miejsca na miejsce, znamy czas tego zmian, tej zmiany położenia tego obiektu. Natomiast czym jest odkształcenie? Jest to zmiana wzajemnego położenia punktów na tym obiekcie. Czyli jeżeli mamy, jeżeli mamy na przykład gąbkę i ją zgnieciemy, no to nastąpiła wz zmiana wzajemnego położenia punktów na tym obiekcie. I ta gąbka po ustaniu tej siły wróci do, swojej, do swojego pierwotnego kształtu i możemy powiedzieć, no bo tutaj jeszcze mamy odkształcenia sprężyste i niesprężyste. Yy, po, po ustaniu tej siły wróci do swojego pierwotnego kształtu i nie nastąpi jej przerwanie i teraz mamy odkształcenie sprężyste i niesprężyste czym one się różnią? odkształcenie sprężyste będzie wtedy kiedy przyłożymy jakąś siłę nastąpi odkształcenie yy, czekajcie, mówimy o sprężystym, sprężyste. i kiedy tą siłę zabierzemy to obiekt wróci do pierwotnego kształtu mamy odkształcenie niesprężyste czyli przykładamy siłę może być to kartka papieru na przykład popatrzcie, kładziemy kartkę papieru nie wiem, na dłoni Gniciemy ją na środku palcem Zabieramy siłę, czyli palec I kartka nie wróci do pierwotnego kształtu Dobra Teraz tak Mamy definicję układ odniesienia Układ odniesienia Definicja jest taka Składa się z bazy odniesienia i układów współrzędnych, yy, i ten układ odniesienia służy do zapisu pozycji punktów, a więc do, do zapisu albo do określenia wektorów przemieszczeń. Dobra, czyli yy, co to jest, jeszcze raz, ten układ odniesienia. On się składa z bazy odniesienia i układu współrzędnych. To jest układ odniesienia. Cały układ odniesienia. I teraz jak to najczęściej działa? W układzie odniesienia mamy bazę odniesienia, czyli punkty fizyczne, zaraz będzie definicja, co to jest baza odniesienia, punkty fizyczne, którym za pomocą jakiegoś układu współrzędnych nadaliśmy współrzędne. I idziemy teraz do definicji bazy odniesienia. Ech. Baza odniesienia będzie odpowiednio licznym zbiorem punktów. To nie, nie da się z bazy, bazy odniesienia zrobić na dwóch punktach, na trzech. On musi być odpowiednio liczny. Jest to odpowiednio liczny zbiór punktów materialnych, czyli fizycznie one występują w terenie, bo Układ służących fizycznie nie występuje w terenie. To jest nasz twór matematyczny. I teraz, baza odniesienia są to odpowiednio liczne punkty materialne, które spełniają określone kryterium stałości wzajemnego położenia, i według tych punktów, słuchajcie, wyznaczane są przemieszczenia innych punktów. Czyli można powiedzieć, że baza odniesienia to będą na pewno punkty osnowy o, metoda aliniometryczna mamy punkt A, B, C i D na pewno to będą punkty yy, należące do bazy odniesienia a na tą bazę odniesienia będzie narzucony układ współrzędnych i razem z bazą odniesienia układ współrzędnych będzie stanowił układ odniesienia zrozumieli? wydaje mi się, że to jest proste i teraz Baza odniesienia i te punkty muszą spełniać kryterium stałości, wzajemnego położenia. I wracamy teraz do naszego tłumaczonka sieć pełna, niepełna. I teraz, po co my mamy tam tyle tych punktów? No, musi być on odpowiednio liczny, to jest raz, i spełniać określone kryterium stałości. A on będzie tylko i wyłącznie spełniał określone kryterium stałości, kiedy zrobimy ich dużo i będziemy mogli sobie sprawdzić w oparciu o inne punkty, które są w terenie. I ewentualnie jakiś punkt czasami się wyrzuca. To nie jest tak powiedziane, że ktoś założył osnowę, sprawdza z tej osnowy y, zaporę, czy hale, czy coś w tym stylu. I święte to jest. Nie, jak punkt przestaje spełniać kryterium stałości, to się go wyrzuca. Albo nadaje mu się nowe współrzędne, w zależności od tego, co chcemy zrobić. Dobra. Dobra, i mam jeszcze dwie definicje takie, czekajcie, pomiar wyjściowy i końcowy. Dobra, Ech, słuchajcie, pomiar wyjściowy to jest pierwszy pomiar wykonany na danym obiekcie i z wynikami tego pomiaru porównuje się wyniki pomiarów wszystkich tak naprawdę kolejnych. Ech, I ten pomiar wyjściowy najczęściej jest pomiarem, który powstał gdzieś bardzo, bardzo dawno temu czyli na przykład na zaporze u nas na Solinie podejrzewam, że to jest pomiar, który powstał gdzieś zaraz po wybudowaniu tej zapory i do tego pomiaru porównuje się wszystkie kolejne pomiary. Czym jest pomiar końcowy? To można powiedzieć, że to jest ostatni aktualny pomiar wykonany i porównuje się ten pomiar końcowy z aktualnym, z, z pomiarem wyjściowym. Czyli aktualny porównuje się z pomiarem wyjściowym, a też porównuje się go na przykład z pomiarem sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed trzech i tak dalej. Ale zawsze musimy mieć odniesienie do pomiaru wyjściowego, żebyśmy wiedzieli, co, co tam się na przestrzeni, przestrzeni lat yy, stało. Dobra, co my tam jeszcze mamy? A, układ, układ odniesienia, co to jest? I teraz tak, yy, mieliśmy już układ odniesienia, to już wiemy, że to jest baza odniesienia wraz z układem współrzędnych. Bazę widać, bo jest fizyczna, Układ współrzędnych nie widać, bo jest o, naszym wytworem. Yy, czekajcie, co to mia miało być? A, yy, układ odniesienia, dobra. Patrzcie się. No, bo będę musiał, No, bo będę musiał opowiadać o czymś, nie pokazując tego, albo będę sobie pokazywał sam sobie. Myk jest taki. Mamy zewnętrzny układ odniesienia oraz wewnętrzny układ odniesienia. I teraz. Czym jest zewnętrzny układ odniesienia? Znowu kompletna abstrakcja. Układ odniesienia zewnętrzny jest utworzony przy użyciu zewnętrznej dla kontrolowanego obiektu bazy odniesienia. Wyznaczane są w nim przemieszczenia bezwzględne. No i teraz patrzcie się. Zewnętrzny układ odniesienia. Mamy nasz rysunek rysunek sieci niech będzie sieć pełna. Popatrzcie. Mamy osobno zaporę i osobno mamy punkty z z których kontrolujemy tą zaporę. Czyli możemy powiedzieć, że to jest zewnętrzny układ odniesienia, bo obiekt sobie, a baza z układem współrzędnych, czyli z zewnętrznym układem odniesienia sobie. Jeżeli teraz przesunie się nasz obiekt, no to inne siły zadziałają na obiekt, a ewentualnie inne siły zadziałają na bazę, bo ona jest zupełnie odczepiona od obiektu. Zupełnie odczepiona od obiektu. I zewnętrznym układem odniesienia najczęściej sprawdzamy przemieszczenia bezwzględne. Przemieszczenie bezwzględne to jest coś takiego. Siedział Brzeżawa w pierwszej ławce, Polas do ostatniej ławki przemieścił się bezwzględnie. Cały wziął i polas. Zgodzą się? Proste. Siedział, polas, była baza. Widziała, że siedział tu, poszedł tam, cały obiekt się przemieścił. Dobra. Teraz tak. Wewnętrzny układ odniesienia. Układ odniesienia utworzony przy użyciu własnej dla kontrolowanego obiektu bazy odniesienia. Rejestruje przemieszczenia względne. I teraz, gdzie możemy sobie to wyobrazić? Popatrzcie. Eee, mamy rysunek metoda stałej prostej, inaczej al aliniometryczna. Gdybyśmy z tego obiektu, z tego rysunku, wyrzucili nasze punkty A, B, C i D i moglibyśmy ustawić nasz aliniometr na tej pierwszej z, lewo, z, le, z lewej strony kropeczce, a nasze lustro na ostatniej kropeczce. Zgodzą się? I teraz sprawdzili, moglibyśmy całą procedurę sprawdzenia liniowości tego obiektu, czy przemieszczeń sprawdzić siedząc na tym obiekcie. Ale sprawdzilibyśmy tylko, czy dany obiekt nie uległ deformacji w jego obrębie. I dlatego sprawdzilibyśmy tylko przemieszczenia względne. Czy zewnętrzny układ odniesienia jest lepszy, czy wewnętrzny układ jest odniesienia lepszy? Nie ma tutaj reguły, słuchajcie. Nie ma tutaj reguły, bo no, w, w innych zupełnie sytuacjach się to stosuje. Czasami nie ma warunków, żeby założyć na przykład zewnętrzny, bo jest ciasno, jest mało miejsca. Trzeba to zrobić na wewnętrznym układzie odniesienia. Dobra. Yy. Może być, słuchajcie, pytanie takie. Co to są przemieszczenia bezwzględne? No, i odpowiedź Odpowiedź może być tak. Przemieszczenie bezwzględne uzyskujemy poprzez, bada, poprzez yy, badanie, yy, czy też pomiar danego obiektu yy, względem zewnętrznego układu odniesienia, yy, który znajduje się w otoczeniu danego obiektu. poprzez wyznaczenie przemieszczenia bezwzględnego, słuchajcie, uzyskujemy składowe y, przesunięcia całego obiektu, tak? Czyli y, translację i obrót, lub obrót, nie zawsze występuje, y, oraz wzajemne zmiany wewnątrz dan danego obiektu, czyli deformacje. Jeżeli popatrzcie, wracamy metoda stałej prostej, aliniometryczna. My nie tylko możemy określić, czy dany obiekt uległ przesunięciu w całości w którą stronę, bo może się tak zdarzyć, że stojąc na punkcie A, lustro na C, wszystkie punkty poszły w tym samym kierunku o 2 mm. Czyli mogę powiedzieć, że nastąpiło przemieszczenie bezwzględne, tak? Bezwzględnie cały obiekt się przesunął, ale dodatkowo mogę również stwierdzić, czy pomiędzy pierwszą a drugą kropką nie uległo jakieś przesunięcie, bo jeżeli pierwsza kropka pójdzie do przodu o 2 mm, a druga kro kropka pójdzie o 3 mm, no to już ją wyprzedziło, tak, o milimetr. Czyli nast nastąpi na pewno deformacja tego obiektu. Czyli mogę określić, czy nastąpiło przemieszczenie, ale również mogę określić, czy nastąpiła deformacja. Czego nie mogę zrobić e, stosując w wewnętrzny układ odniesienia? No, będzie mi ciężko określić, czy cały obiekt ubiegł, u, uległ przemieszczeniu, bo ja na nim stoję. Więc, e, wy, wybór, wybór metody sprawdzania e, przemieszczeń odkształceń, wybór układu zewnętrznego i wewnętrznego będzie wpływał na wyniki, które my dostaniemy. I to trzeba, słuchajcie, wszystko, wszystko sobie kminić. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Mamy te... Mamy metody później, przemieszczeń względnych i bezwzględnych. To pójdzie w pliku to pójdzie w pliku następnym razem. No i jeszcze może, może skończmy, że na przykład może być pytanie tak. Zaproponuj, zaproponuj metody badania przemieszczeń bezwzględnych. No i wtedy musisz powiedzieć, że gdybym miał sprawdzić przemieszczenie bezwzględne jakiegoś obiektu, to zrobiłbym to za pomocą na przykład sieci kontrolnej, tak? Wybrałbym sieć kontrolną pełną na przykład. Założyłbym na danym obiekcie yy, celowniki, inaczej jakieś punkty kontrolne, yy, założyłbym stanowiska w koło tego obiektu oraz gdzieś jakieś punkty, do których bym się odniósł, sprawdzając, czy moje punkty, z których kontroluję dany obiekt, nie uległy przemieszczeniu. No i założyłbym sobie tam jakieś, jakąś sieć, pomierzył każdy z każdym, pewnie dużo czasu by to zajęło, no, a później bym się zastanawiał nad wynikami, które dostałem. Czy nastąpiło przemieszczenie całego obiektu, czy nastąpiła deformacja, czy odkształcenie danego obiektu, a może jedno i drugie nastąpiło. I pojechał cały obiekt, a gdzieś w jakimś elemencie, fragmencie tego obiektu nastąpiło odkształcenie. No, może się zdarzyć też tak. A pewnie się zdarza. Dobra. Yy... Dobra. Tu mamy, tu mamy. Wrócimy sobie, słuchajcie, do naszych opowiastek, dużo nam nie zostało, jest trochę rysunków, pewnie pójdzie jakieś zadanie domowe, do obczajenia, do obczajenia, ale to w następnym rzucie, pewnie jeszcze w tym tygodniu, bo czasu dużo nie zostało i musimy to skończyć i wrócimy sobie do, wrócimy sobie do, jeszcze do kolei trochę musimy sobie coś tam powiedzieć, ale ja już tam dużo pewnie nie wyopowiadam, tylko wyzadaję wam do poszukania. Dobra. No to co, do usłyszenia. A, jeszcze praktyki macie sobie ogarnąć i załatwić. Wyszło jak wyszło. Trzeba mocno naciskać, mocno pytać, mówić, że ewentualnie teraz podpiszecie te praktyki. Przyjdziecie może parę razy do biura, a jak jakiś ta będzie miał większą robotę, to to może pójdziecie na wakacjach, może coś zarobicie, tak to trzeba rozgryzać, no sytuacja jest jaka jest, także trzeba sobie tam poradzić z tym. Dobra, no to do usłyszenia jeszcze w tym tygodniu.